Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnym odsłonie naszego podcastu Sklepik z Horrorami. Dziś mamy do omówienia film europejski naszego ukochanego reżysera Dario Argento pod tytułem Deep Red, czyli Głęboka Czerwień. Ale zanim o filmie chciałbym, żebyś się podzielił swoimi wrażeniami z skończonego festiwalu Kamer i Magę, zwanego również Kamer image. No, było przyjemnie bardzo zauważyłem, że Bydgoszcz posiada rynek, bo w ubiegłym roku wyjechałem z takimi wrażeniami, że no, opowiadałem po prostu na mieście i w Polsce, że Bydgoszcz nie ma rynku, ale wyszło na to, że po prostu ja na ten rynek nie doszedłem wcześniej. No co za ignorant, nie? No, e, tak więc zwracam honor Bydgoszczy. E, ma, posiada rynek i jest to bardzo urokliwe miasto, jak się okazało, bo w tym roku troszeczkę dalej poszedłem niż do Opery Nowa, gdzie odbywały się pokazy. No i dzięki temu mogłem więcej Bydgoszczy poznać. To tyle o Bydgoszczy, a jeżeli chodzi o sam festiwal, to było bardzo przyjemnie, aczkolwiek yy, zastanawiam mnie, dlaczego organizatorzy tego festiwalu yy, nie zwrócą uwagi na takie drobne jakby rzeczy. Trudno im zarzucać jakby tutaj w tym zakresie jakieś wpadki, ale... Yy, no, no mają takie drobne jakby potyczki, tak jakby nie zwracali w ogóle uwagi na taką sferę organizacyjną, niestety. I to nie tyle jakby burzy, komfort do oglądania, no, to może nawet nie ma większego znaczenia, ale można by dopieścić takie sprawy kosmetyczne, jak na przykład odbiór wejściówek, bo każdy sobie bierze w pierwszego dnia festiwalu wejściówki na cały festiwal, Yy, to znaczy kadnetowcy, posiadacz kadnetów. No yy, i później braknie dla tych, którzy chcą się pojawić do, na te seanse, bo wszyscy biorą pierwszego dnia na wszystkie możliwe seanse, które im się wydaje, że się wybiorą. No, a później się nie wybierają i ludzie czekający na seans mm, przybierają niecierpliwie nogami i denerwują się, czy dostaną się w ogóle na film, podczas kiedy na sali jest mm, połowa miejsc wolnych. No, więc to są takie drobne rzeczy, ale dziwi mnie, że festiwal z tak długoletnią tradycją, robiony z takim rozmachem i no, ugruntowanej renomie, no, nie potrafi zadbać o takie mm, drobne rzeczy, no, no bo to są drobne rzeczy, ale które mają swoje konsekwencje. To nieważne jednak, znaczy nieważne, ważne oczywiście, ale najważniejsze oczywiście na tym festiwalu są filmy, a ja się nie zawiodłem, bo zobaczyłem kupę fajnych filmów, trochę też mniej fajnych, ale zobaczyłem rzeź Polańskiego, no nie ukrywam, że byłem zmęczony nieco podróżą i kilka razy mi się tak drobnie przysnęło, dlaczego może publicznie nie powinien się przyznawać, no, ale jestem człowiekiem. No, ale film jest dobry tak. <śm> trochę mnie zaskoczyło to, że, że to nie jest e, thriller, jakiego się tak spodziewałem, znaczy że od komedii przechodzimy do dramatu tylko cały czas Polański gdzieś balansuje właśnie na granicy dramatu, czy tragedii i komedii e, jedyny zarzut, to film się urywa po prostu moim zdaniem nie ma żadnej puenty to zakończenie jest takie żeby było i to jedyne, jedyny zarzut e, najlepszym filmem festiwalu według mnie jest film Wstyd Steve'a McQueen'a. Najbardziej mi się podobał ten film. O seksoholiku, zagrany przez Michaela Fassbendera, o którym mówiliśmy w poprzednim podcaście przy okazji omawiania plakatów do filmu Prometeusz. Ehm, no, to tyle. zaraz film pojawi się w polskich kinach, bodajże w marcu. Ehm, Oczywiście film, który zdobył główną nagrodę, czyli Złotą Żabę w ciemności, wbrew przy wcześniejszym opiniom, które słyszałem i, i, i recenzjom, które czytałem na temat filmu, ten film jest całkiem sprawnie zrobiony. No, po wielu, wielu latach jakby Agnieszka Holland pokazuje, że jeszcze ma coś do powiedzenia w kinie. Bardzo dobrze się to ogląda No i, i wydaje mi się, że ta nagroda jest zasłużona jak najbardziej. Znaczy ja troszeczkę kibicowałem Jolancie Dylewskiej i wydawało mi się, że zasługuje na tą nagrodę. Natomiast brałem pod uwagę, że drugi rok z rzędu, jak dostanie Polak, no to będzie coś śmierdzieć. Nie? Mm, rozstanie już było wcześniej w kinach, więc nie trzeba tutaj jakby omawiać. Które, rozstanie, które zdobyło Srebrną Żabę, natomiast Brązowej Żaby, czyli Wychrowych Zgórz nie widziałem. Natomiast widziałem najlepszy polski film, Stale Samobójców i mnie naprawdę zaskakuje kariera tego filmu. Nie wiem, nie jest to film, yy, który, yy, który mnie tak poraził. Jakoś szczególnie i, i który rzeczywiście zasługuje na te wszystkie wyróżnienia. No ale... Co ciekawe, on jest zagrodzony bardzo często przez yy, jury międzynarodowe, więc możliwe, że po prostu przypadł do gustu zagranicznym odbiorcom bardziej niż mnie. Cóż ja to widziałem jeszcze ciekawego? Tak próbuję sobie przypomnieć. Ale widziałem po prostu takich filmów przedpremierowo i to na pewno jakby cieszy że widziałem Corneliusa, adaptację Szekspira, zrobioną przez Ralpha Feinsa, tak? Chyba tak się czyta nazwisko tego aktora. Bardzo brutalna, ale bardzo przyjemnie się to ogląda. Dobry film. Po prostu. Cóż, widziałem jeden taki film, dość niepokojący. Nie umiem sobie przywołać tytułu teraz. Coś w stylu Ulricha z tym, że yy, reżyser tego obrazu miał więcej czułości do swoich bohaterów i jakiś taki, no, akceptował ich po prostu, mimo ich różnych, różnorakich dewiacji. No, po prostu usprawiedliwiał ich różne życiowe wybryki ich nieszczęściem życiowym. No, bardzo, bardzo dobry film. No kurde, nie umiem sobie przypomnieć tytułu tego filmu. No trudno. No trudno. Nie przypomnę sobie. No, Dobrze, a co u Ciebie? Jak pokazy najgorszych filmów świata? Tak, byłem w Gdyni na pokazach najgorszych filmy świata organizowanych wspólnie z dkf Marcello. Mm, no, Gdańsk ma rynek. W Gdańsku były pokazy. Co prawda nie było... Mm, Neptuna, bo jest w renowacji, ale stawiali akurat stawiali akurat choinkę ogromną. Więc skoro stawiano choinkę, to jest rynek w Gdańsku, chociaż Patryk nie mógł znaleźć rynku w Bydgoszczy, ale takowy istnieje. Ja potwierdzam, widziałem, byłem tam. Ja chyba powinienem wszystkich mieszkańców Bydgoszczy przeprosić za to, ale to wyłącznie moja wina. Także przepraszam publicznie. No, kontynuuję. Mhm. Wracając do pokazów, to pokazywany jest tam zawsze cyklicznie film reakologa Zabójcze ryjówki. I wiesz co, jest to dosyć zabawne, widzieć reakcję ludzi, którzy już kilkakrotnie ten film widzieli, a ciągle potrafią się nim bawić. Ja ci wspominałem w rozmowie naszej telefonicznej przed nagraniem jakiś czas temu, że kiedy na przykład pojawia się jakiś bohater na mm, planie, to znaczy w kadrze, to ludzie krzyczą na przykład Mario, nie idź do piwnicy! Tam są ryjówki! I oczywiście wszyscy wybuchają śmiechem. Wiesz, jest to razy takiej chucpy, mm, gdzieś tam z początków kina, a może bardziej z takiego filmu Cinema Paradiso, gdzie wszyscy się bawią podczas e, projekcji filmu, siedząc na, na sali kinowej. fajna publiczność, więc wszystko dobrze się udało. Oprócz dojazdu, ale to już jest zupełnie pozafilmowa rzecz, w sensie dojazdu z centralnej Polski do Gdyni zajmuje to niewspółmiernie dużo czasu, ale dzięki temu miałem okazję skończyć nową książkę Stephena Kinga. Dallas. I, no i jak? Bardzo fajna, wiesz? No. Dallas 63. Jest to niezła cegła, ale będzie, że wzruszająca książka. Ja, ja, ja jakby reklamowano tą książkę, że to jest mm, no, książka o powrocie do przeszłości i próbie uratowania Kennedy'ego od zamachów Dallas właśnie. Oczywiście to jest y, treścią tego, tej książki, ale co zaskakuje w tej książce, to że od połowy dzieje się coś innego. No, jest to powieść o miłości, o utraconej miłości. To jest to dobre, naprawdę dobrze jest to pociągnięte. Wydaje mi się, że jedna z lepszych książek Kinga, jakie ostatnio czytałem, co jest, co jest bardzo, bardzo fajne. Naprawdę świetnie się to czytało. Możliwe, w wolnej chwili. Wiesz to jeszcze mi parę takich rzeczy przychodzi do głowy. W piątek, kiedy, kiedy już dzień po tym, jak podcast się pokaże, bo on pojawi się do ściągnięcia, do słuchania w sobotę, w piątek będzie miała premierę muzyka do filmu Dziewczyna z, z smoczym tatuażem. Y, Trenta Reznora. Przynajmniej będzie miała premierę w iTunes Music. Y, nie wiem, jak, czy trafi od razu na półki y, jako, jako CD, ale oczywiście pierwsza rzecz jaką robię przed wypiciem kawy w piątek, to kupuję z iTunesa tę płytę, bo jest już jeden utwór do wysłuchania, do kupienia. Poza tym można zobaczyć 8-minutowy trailer właśnie w tym samym miejscu. Te Zazwyczaj trailer trwają nie wiem, 3-4 minuty, a tutaj mamy 8-minutowy taki montaż filmu. No, wygląda to ciekawie. Nie wiem, czy ty to widziałeś, ale no, ogląda się. Nie, nie, nie widziałem. Wspominałeś o tym wczoraj, ale wypadło mi to zupełnie z głowy. No, pomijając kwestię, że jak się zna wiadomo, książkę, ale jak się zna przede wszystkim szwedzką wersję tego filmu, no to mam coraz takie większe wrażenie, oglądając te właśnie 8 minut, że takie lekkie poczucie déjà to znaczy, kurczę, nawet niektóre kadry są bardzo podobne między Fincherem, a tym szwedzkim odpowiednikiem no nie wiem, nie wiem, czekamy. Ja już widziałem też, jak byłem na Pomorzu, ogromne billboardy reklamujące w, już polskie, w Polsce, nie? Gdynia to ciągle polskie miasto, więc były polskie billboardy reklamujące film Finchera. Także tak, już niedługo. Tak, w styczniu, tak? Wchodzi mhm. do kin, jeśli mhm. dobrze pamiętam. No, to może być ciekawie. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo ci się z aktualności m, ostatnio zdawałem sprawę, że zakupiłem film, który, który chwaliliśmy, czyli Geneza Planety Małp. Wyszedł już w Polsce na, na nośniku DVD i Blu-ray i zobaczyłem dodatki jak na razie i fajne są. Fajne są dokumenty. Ci, którzy widzieli, pewnie mi tutaj potwierd mogą potwierdzić, że wspaniałe dokumenty są o muzyce do tego filmu, pomijając oczywiście tam sprawy, że, że jest o efektach specjalnych, ale szczególnie mnie rozbawił dokument o muzyce, kiedy, kiedy, kiedy główny kompozytor do muzyki do tego filmu opowiada, jak tworzył jeden fragment muzyczny, bawiąc się takim zdaniem, da, dam mu ciasteczko, coś takiego, tak można przetłumaczyć to na polski. Mm -hmm. I have, I, I have a cookie for you. I have a cookie for you. Zaczyna śpiewać i tworzy na tym, na tym właśnie temacie muzykę. No, jest to naprawdę ubaw. Warto zobaczyć ten dokument. <laughs> I have a cookie for you. I have a cookie for you. <laughs> no, to tyle ode mnie. Dobrze, no to y, powinniśmy chyba powoli przechodzić do zasadniczego tematu, czyli Głęboki czerwieni Dario Argento. Tak. Hello? What is it? Hello? Hello? Listen, Gianna, Gianna. There's somebody in the house. Not... I'm absolutely trying to kill me, you know? Do you want me to call the police? Hello? Just wait, wait a second. Hello? Hello? kiedyś mówiliśmy o tym na reżyserze. Tak, jest niezmiernie uszczęśliwiony, że wróciliśmy do kina europejskiego, włoskiego i do tego akurat reżysera. Omawialiśmy Saspirię. Ch trochę chronologicznie zrobiliśmy taką woltę, to znaczy Saspiria jest ym, w kolejności chronologicznej filmem y, młodszym od y, Głębokiej Czerwieni. Głęboka Czerwieni pochodzi z 1975 roku, a Saspiria z 1977. No ale my tutaj nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie trzymamy się chronologii, a raczej idziemy w takim... W własnym torem własnym torem, tak, co, co, co nas w danej chwili fascynuje, a bez wątpienia mm, Saspiria jest takim, takim diamentem w twórczości filmowej Argento, ale ja bardzo lubię, przyznaję to od razu, zanim przejdziemy do, do, do głównego streszczania filmu i opisywania naszych radości i, i jakichś takich niuansów produkcyjnych, to ja od razu powiem, że Głęboka Czlepień to był pierwszy film Dario Argento, jaki widziałem. No, jestem za, całkowicie zakochany cały czas. Nie wiem, jak ty. Yy, tak, tak. Doceniam go. Może tak. Może nie, nie porywa mnie tak, jak inne filmy Dario Argento, ale to zresztą będziemy, będziemy o tym jeszcze mówić. Wydaje mi się, że w tym filmie Dario Argento jest bardziej taki zdyscyplinowany i powściągliwy. Yy, w, w tym filmie, tak? nie? Tak, mm -hmm. że e, wiesz, że to jest Dario Argento, tylko po, tak mi się wydaje, że te wodze fantazji jakby puszcza mm, no przy innych filmach, no właśnie przy Suspiri i jeszcze przy wielu, wielu innych, natomiast tutaj jakby sam siebie ograniczał i może dlatego też że przez tą powściągliwość ten film jest uznawany za jego największe osiągnięcie i za Najwybitniejsze, m, najwybitniejsze dzieło nurtu zwanego Giallo, bywają też takie opinie. Ten Dario Argento to jest uspokojony, przynajmniej jeśli chodzi o narrację, jeśli chodzi o fabułę, bo prawdziwy Dario Argento jest w tym filmie obecny, m, to znaczy w, przynajmniej w tych sekwencjach pokazujących nagłe zdarzenia, nagłą śmierć. Czy myślisz, że powinniśmy zacząć od streszczenia filmu? Myślę, że e, powinniśmy. Dobra, to ja szybko, wiesz, to żeby, Ha, postanowiłem sobie, nie mówiliśmy o tym, ale, ale teraz jakby powiem na żywo, po, postanowiłem ja sobie, że, że zrobię wszystko, żebyśmy nie zdradzali puenty, nie spoilerowali, bo jednak w tym wypadku ma to jednak ogromne znaczenie, w wypadku tego filmu, żeby nie zdradzać tej puenty rozwiązania tego całego morderstwa. Nie wiem, co, co ty sądzisz o tym, ale wydaje mi się, że powinniśmy zostawić tę sprawę właśnie, kim jest morderca, dlaczego morduje nie spoilerując dzisiaj, nie, nie opowiadając do końca mm, finału filmu. Postarajmy się tego nie robić. Co myślisz? No nie, nie, nie rzeczywiście nie, nie musimy opowiadać finału, mhm. aczkolwiek e, zabójcę poznajemy już wcześniej, jeżeli tak, ktoś tak, uważnie tak, ogląda tak, ten tak, film, ale o tym tak. będziemy mówić. Więc dobra, zaczynaj. Opowiedz, o czym jest Ba bardzo szybko z pominięciem właśnie finału. Głównym bohaterem tego filmu jest niejaki Markus Deli. To jest pianista, współczesny muzyk pochodzenia brytyjskiego, który przebywa w Rzymie, w Italii. Ma on kumpla Carlos z którym razem zarówno się bawią, popijają sobie wieczorami, jak i możemy się domyślać, razem grają w, w różnych miejscach. I właśnie ten Markus jest pewnej takiej, pewnej nocy, letniej włoskiej nocy, po takiej popijawie, jest świadkiem morderstwa. Widzi, stojąc na ulicy, morderstwo kobiety. A my wcześniej jako widzowie poznajemy tą kobietę, to jest niejaka Helga Ullman, która jest no, medium, tak, tak możemy powiedzieć. No i Markus postanawia prowadzić swoje prywatne śledztwo. Niejako zostaje nakłoniony do tego przez kolejną postać, która się pojawia, niejaka Gianna Brecji, to jest y, lokalna dziennikarka i razem właśnie z Markusem oni poza policją prowadzą śledztwo dotyczące tego zabójstwa i jak się okazuje w toku filmu, y, to śledztwo doprowadza ich do odkrycia kolejnych zabójstw lub, lub inaczej, w otoczeniu prowadzenia, kiedy, kiedy prowadzą to śledztwo, tych zabójstw jest coraz więcej. No i yy, ja myślę, że tyle na samym początku. Jest to rzeczywiście film wyraźnie kryminalny, z takim nastawieniem, troszeczkę mam wrażenie, na ukłon w stronę powiększenia Antonioniego, jak i filmów Alfreda Hitchcocka. Mm, tak, tak, niewątpliwie czuję tutaj... Klimat troszeczkę taki Hitchcockowski. A jeżeli jakiego drugiego twórcy przywołałeś, Antonioni, powiększenie tak, powiększenie. tak, ale to ze względu na Davida Hemingsa od razu mhm. nastąpiły takie skojarzenia, ale nie tylko dlatego, ponieważ rzecz też jakby dotyczy. Powiększenie też posiadało wątek kryminalny i mhm. David Hemings też, mimo że nie był zawodowym detektywem, a też był artystą, to jednak dążył do rozwiązania zagadki. E, tutaj jest podobnie. Mimo, że mogłoby to w obu wypadkach go nie dotyczyć i w ogóle nie interesować, kto jest zabójcą i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, to jednak e, bohater jednego i drugiego filmu stara się dociec, gdzie leży prawda. Tak, wiesz, to, to, to się idealnie sprawdza, y, jak Dario Argento mówi o tej postaci. On mówił, że oczywiście był zachwycony rolą właśnie Davida Hemingsa w powiększeniu Antonionego. I ja mam takie, Patryk, wrażenie, zaraz wrócę do tego, co mówił Argento sam o, o tej postaci, o tej roli. Ale ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że powiększenie i y, głęboka czerwień to jest jakby dwie części opowieści o tym samym facecie. Co prawda on u Antonianiego jest fotografem, ale też artystą, takim niespokojnym duchem właśnie, wielkim indywidualistą, outs outsiderem, nieco wyluzowanym y, facetem, ale jednak z, no nie wiem, z dużą klasą, z dużą taką swobodą, bardzo zdeterminowanym właśnie, żeby dopiąć swego. I takie miałem wrażenie teraz właśnie, jak oglądałem, głęboko uczerwień, czerwień, że tak naprawdę David Hemings tak jakbyśmy oglądali dwie części Indiana Jonesa, wiesz o co chodzi, że, że jakby ta sama postać w różnych sytuacjach się znajduje. Oczywiście to jest cholerna nadinterpretacja, co teraz mówię, bo tak wcale nie jest, ale tak, takie, takie, jakieś takie miałem marzenie przez chwilę, że, że te dwa filmy można by w jakiś sposób połączyć, jako taki właśnie dyptyk ym, tej postaci stworzonej przez Hemingsa, Co myślisz? Nie wiem. Te postacie po prostu są do siebie podobne. I możliwe, że też na to, że, że Hemmings został zatrudniony przyważyło występ w wcześniejszym filmie. Tak, to Podobnie, prawda, właśnie to chciałem podobnej, powiedzieć. W podobnej budowie. Więc nie wiem, nie wiem. Ja też bym nie traktował tego jako kontynuacji, czy, czy jakby dyskusji z powiększeniem, bo wydaje mi się, że dyskusję jakby z powiększeniem Antoniniego podjął Brian De Palma w swoim wybuchu. Prawda? I, i tutaj jakby się dopatrywał większej jakby... Mm, więcej po prostu podobieństw i jakiejś takiej właśnie dyskusji dwóch reżyserów na, na podobny temat. Natomiast tutaj, mimo wszystkich e, podobieństw, Dario Argento opowiada swoją historię w swoim klimacie, aczkolwiek, nie wiem czy czerpie z Antonioniego, nie, to chyba byłoby za daleko posunięta jakby interpretacja. E, może, może też poniekąd wykorzystuje jego doświadczenie i tyle. Mhm. Wydaje mi się, że to tak, że inaczej. Wydaje mi się, że bardziej Argento tutaj stworzył postać na podobieństwo tego bohatera z powiększenia i wykorzystując właśnie obecność Davida Hemingsa tym, przy tym projekcie. I zresztą on sam o tym mówi. W jednym z wywiadów widziałem, Daria Argento mówi, że, że, że na tym muzeum rzeczywiście zależało. Był w jakiś sposób zafascynowany rolą Hemingsa u Antonioniego i chciał niejako, w cudzysłowie, oczywiście to powtórzyć po raz kolejny. Zresztą on, wiesz co, on tutaj wypada naprawdę, bardzo dobrze. Nie wiem, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale on troszeczkę jest taką postacią, nie wiem, jak jak właśnie z Harrison Ford, z Frantika, On zrobi wszystko, żeby, żeby postawić na swoim. Pamiętasz to scenę, jak on wisi na kawałku rynny, jak, jak szyba ląduje mu na, na, na, na głowie, tak. on jest skaleczony. No po prostu jest to, jest to facet totalnie zeterminowany, a tak jak powiedziałeś na wstępie, to nie jest jego praca, to co, to co on wykonuje, czyli, czyli ten, ten wątek kryminalny, nie jest to, to, to jest zwykła jego jakaś tam amatorska działalność, yy, pasja, która bez wątpienia go wciąga, być może jest to tak skonstruowane tutaj, że w jakiś sposób go to podnieca. To jest, wiesz, tak jak w szkoleniu Pułapce, gdzie Bruce Lewis cały czas dostaje po głowie. Tak tutaj postać grana przez Hemingsa jest cały czas, wiesz, pobita, dosłownie i w przenośni. Ta szyba, ktoś go tam próbuje cały czas ustawić, on sam sobie robi kółków, wchodząc na jakieś właśnie elementy architektoniczne i o mało nie traci życia. Cały czas to się pojawia. To jest niezwykle atrakcyjne, jakkolwiek to brzmi. No, to jest bardzo tajemnicza też postać poniekąd. Niewiele wiemy o tym bohaterze. Zresztą taki był styl gry chyba Hemingsa i w jednym i w drugim wypadku, że ktoś, ktoś ładnie napisał gdzieś, możliwe, że to nawet na jakimś forum, że on najpiękniej po prostu umiał zagrać Milczenie. Nie? To za trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście tak, tak. to nie jest taki przegadany, przegadany bohater. On milczy, ale jest z nim coś ciekawego, tak jakby mówił, nie? Prawda? Nie, nie, nie wiem, wiesz, to teraz się dopiero nad tym zastanawiam, że rzeczywiście ten facet mało mówi, wiele o nim wiadomo, a mimo to potrafi zafascynować, potrafimy podążać wraz z nim, prawda? Tak, wiesz co, na, na poparcie tej tezy, dzisiaj ładnie się będziemy uzupełniać, na poparcie twojej tezy mam jedną scenę, która mi przychodzi od razu do głowy. Pamiętasz sekwencję, w której bohater grany przez Hemmingsa no, wykonuje swoją typową pracę, czyli komponuje, siedząc przy fortepianie gra na nim i jedną z ręką zapisuje ołówkiem na papierze nutowym kolejne takty, jakie zagrał i w pewnym momencie słyszy, że ktoś się skrada u niego w domu, a warto dodać, że, że, że wcześniej wiemy, że on sam mieszkał. No i on nie przerywając tej gry próbuje ręką sięgnąć do jakiegoś tam takiego, takiej figurki, która leży za nim i użyć jej jako broni. I to wszystko jest opowiedziane oczywiście bez cienia jakiegokolwiek dialogu. Widzimy na zbliżeniach genialne detale Argento spływając pod po skroni właśnie tego bohatera I, i, i on cały czas myli te takty, ta ręka mu tam chodzi, próbuje właśnie nie przerywać tej gry, a równocześnie przygotować się na atak potencjalnego mordercy. No jest to naprawdę Raz, że mistrzostwo mistrzowsko zagrane, a dwa, mm, no, rze rzeczywiście, ta postać tutaj odgrywana przez Hemingsa nie mówi ani słowa, aż do momentu, kiedy, kiedy zrywa się z, pod, z, z, przy, przy tym fortepianie już nie jest i, i próbuje zamknąć drzwi. Tak, tak. No wielka tutaj zasługa e, Hemingsa, że ten film wygląda tak jak wygląda, bo jak się przyjrzymy innym filmom Dario Argento i nawet temu, który omawiamy, to ci aktorzy bywają różni. Przecież partnerująca Hemingsowi ta m, aktorka, która gra tą dziennikarkę jest jest tak, takim słóżkan, Daria smarkiem, Nicolodi, prawda? No, jest jest to słabiutkie. No no ja hmm. ona, ona jest taka frywolna, taka lekka, trochę taka zalotna, ale też mega irytująca dla mnie. Mhm. Znaczy mi się podobają sceny, jakie są między nimi, ale rzeczywiście z tą przewagą w stronę Davida Hemingsa. To znaczy pamiętasz, jak oni się siłują na ręce, jest taka sekwencja. O, I, on, tak, i, on, I on przegrywa. Nie, ona jest tak daremna, ta dziewczyna. Tak, ale właśnie on przegrywa i on się irytuje. I on gra świetnie, ym, no. mówiąc, że oszukiwałaś i tak dalej. Wiesz I co, to nie ale... Nie potrafiłem tego dostrzec, bo ona za bardzo odciągała mm -hmm. moją mm -hmm. uwagę, niestety. One. Two. three. absolute elbow off the table, that is a total and absolute cheat. A total cheat. Why, it's just... All right, all right. But bloody ridiculous. You're a... You are a big, strong male. I give up. So, what do you say we go now? Go where? ale wiesz co, ciekawe jest to co mówisz o aktorach właśnie włoskich no bo yy, wspomniana przy ciebie dziewczyna to, to jest Daria Nicolodi, włoska aktorka ale jeszcze grała u Argento jeszcze w paru innych filmach, ale wiesz co tam zauważyłem, że w rolach może nawet nie trzecioplanowych, ale jako statystów jest mnóstwo naturszczyków w tym filmie na jakichś targach się pojawiają jacyś ludzie, właśnie takim okiem lekko dokumentalnym przez Argento są sfilmowani, kojarzysz takie postaci właśnie które się pojawiają i, i, i dodają oczywiście dużo korytu. Pamiętasz policjantów? Jest taka sekwencja zaraz po pierwszym morderstwie, kiedy yy, niejako Markus, yy, grany przez Hemingsa, jest przeskiwany przez szefa policji, który zachowuje się dziwacznie. Jest taki, nie wiem, jakby go nic nie interesowało wokół, wokół, co się Aha. dzieje, ale, ale pojawiają się też tacy policjanci w tle, yy, bo, bo przyszła nagle do domu, yy, w domu, w którym trwa yy, ten, ten investigation, czyli ta sprawa, pojawia się kawa i wszyscy się przepychają do tego, żeby napić się kawy. Jeden facet nie dostaje tej kawy. Taki stoi o tyły policjant, który coś je w Tle, jakieś miny dziwne robi. Wiesz co to fajne jest, bo już sam Miloš Foron powiedział, że mistrzostwem reżyserskim czy mistrzostwem reżysera jest to, że potrafi on właśnie grać drugim i trzecim planem. I to się tutaj Argento również udaje. Oczywiście to nie jest jakiś. No, podstawa tego filmu. To tak naprawdę to, co tutaj jest najważniejsze, to, to co mówiliśmy w przypadku Saspiri. Argento interesuje cyzelowanie scen z gwałtowną śmiercią. To jest jakby najważniejsza część w, w filmach Argento i to co kształtuje tak naprawdę te filmy. Czyli pokazywanie w sposób zupełnie odjechany, zupełnie cudownie i piękny śmierci na ekranie. Jacek, ja Ci powiem tak, że wydaje mi się, że w przeciwieństwie do film, innych filmów Dario Argento, ten nie posiada wypełniaczy, to znaczy w innych, przy innych filmach, które oglądamy, można mieć wrażenie, że są te efektowne sceny, a pomiędzy nimi no, coś się dzieje, żeby, żeby miało to swój rytm, żeby, żeby nie, nie, nie zasnąć, ale generalnie... Czeka się na te najważniejsze, kulminacyjne sceny, w których, nie wiem, ktoś komuś wbija nożyczki w oko, ktoś skacze na jakieś druty i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj... Świetnie podsumowałeś nie, giallo. Nie mam takiego, wiesz, nie mam takiego wyrażenia, Jacek. A plus w sensie? Jakby, tak, tak, że wszystko tutaj jest po prostu spójne i ten... I, I wiesz co? Przepraszam cię, ale coś mnie rozproszyło, ale mogę to chyba powiedzieć na antenie, że wychodzi yy, antologia obcego na Blu-rayu, przepraszam. No dostałem przed chwilą linka na, na maila i zauważyłem to i przyznaję, że podczas naszego nagrania otworzyłem. Ale co wychodzi? Wychodzi antologia ob obcego na Blu-rayu. Yy, nie wiem, czy jest... Yy, yy. Nie wiem czy jest tak samo bogata jak wcześniejsza, ale jest na pewno tańsza, bo kosztuje 232 zł. Mhm. E, dobra, czyli wracamy do Dario Argento. Nie wiem dobra? jak ty, ale ja bym się pokusił o to, żebyśmy opisali co najmniej ze dwie sceny właśnie śmierci w tym filmie. Bo warto tutaj podkreślić, że umierać w filmach Argento nie jest łatwo. Argento nie wykorzystuje prostych Trzeba sposobów. Umieć. Trzeba umieć umrzeć. Tak, <laughs> dokładnie. każda z śmierci, która następuje na ekranie, którą my obserwujemy, jest inna. Argento naprawdę staje na wysokości zadania w tym filmie, żeby pokazać coś jeszcze, bo nie wystarczy ofiary na przykład utopić w wannie, ona musi zostać utopiona we wrzącej wodzie, prawda? Śmieję się, bo to jest mój chyba obronny jakiś, włącza mi się mm, proces, ale to jest przerażające. Ale nie, bo to jest śmieszne, przecież jak ta dziewczyna jest poparzona po tym, jak, jak została w tej gorącej wodzie wykąpana. No, oparzenia mogły być, ale a, ty, ty akurat sceny nie kupuje. Ale no. tutaj chyba nie chodzi o to, żeby, żeby to się miało wszystko trzymać kupy. Po prostu ma robić wrażenie. Prawda? Tak, ale, ale jak mówimy o tej scenie, to kapitalna jest końcówka tego morderstwa, kiedy, kiedy cała kuchnia jest zaparowana i mhm. bohaterka, ofiara przekazuje informacje, pisząc palcem na zaparowanej szybie. Kurczę, no to jest zabieg naprawdę w stylu Hitchcocka albo Finchera, co nie? No tak, to jest hitchcockowskie. Bardzo. Myśmy już przy Suspiry to mówili, więc to powtórzę. Jakkolwiek choro chor to zabrzmi, te sekwencje są piękne, prawda? Mhm. Tak. No między innymi dlatego się ogląda filmy Dario Argento dla śmierci. Dokładnie. Wspomniałeś o mordercy. Rzeczywiście pojawia się też, to zauważyłem teraz wyraźnie. Jeśli ktoś jest uważny, może zobaczyć mordercę w pierwszych minutach filmu. Mhm. Tak, ale też nie jest to, to do końca logiczne. Dlaczego? Już wyjaśniam. Mhm. E, tutaj niczego jakby wielkiego nie zdradzę, bo, bo ja sam to wyłapałem, ale możliwe, że wyłapałem dlatego, bo e, kiedyś już wcześniej Jakiś czas temu oglądałem Głęboką Czerwień i możliwe, że gdzieś to tam utkwiło mi, że w zakamarkach mojej główki, że, że rozwiązanie pada wcześniej, bo przy finale się o tym po prostu mówi. Sam bohater na, na to wpada. Otóż kiedy, kiedy David Hemings, który... Tutaj się nazywa, patrz, uciekło mi. jaką się tutaj nazywa? Jacek? Markus? Tak? Tak, Halo? tak, tak, mówiłem. Tak, tak, Markus Delin. Yy, idzie, no, idzie, idzie sobie korytarzem do mieszkania, w którym zamordowano jakąś kobietę. Na ścianie są wiszą po prostu przeróżne obrazy ukazujące yy, różnorakie formy makabry. I w jednym momencie mija, jakby to powiedzieć, jest jakieś takie rozwidlenie, tak? Mogę, mogę tak powiedzieć w tym korytarzu i on odwraca głowę, ale idzie, idzie dalej. Natomiast gdyby przystanął na chwilę, zauważyłby, że w obrazie odbija się czyjaś twarz. I tak, jest bo obrazy twarz. są oprawione w szkło są pod szkłem, tu warto dodać. Tak. Mhm. To jest twarz modelcy. Dlaczego mówię, że to jest nielogiczne? Ponieważ w tym przesmyku, który jakby prowadzi do tego głównego korytarza, którym idzie Markus, nie ma żadnej wnęki, w którym ten modelca mógłby się ukryć. I widać byłoby e tylko jego odbicie w lustrze. Dlatego, kiedy Markus odwraca głowę, no to musiałby, po prostu musiałby zobaczyć tego człowieka, nie, czy nie? Mhm. Tak, tak, zgadzam się, ale jest to tak niezwykle sugestywnie sprzedane, że ja rzeczywiście o tym wcześniej nie myślałem, ale masz rację. Jeśli mówimy o logistyce, czy yy, tak, o roz rozlokowaniu yy, punktów w tym pomieszczeniu, to na pewno tak by było. Yy, no, ale na tym polega kino też, nie? Yy, sugestywnie nam to się sprzedaje pewną informację, w którą mamy my uwierzyć. No. Zgadza się. No, ale logika to, to nie jest jakąś mocną stroną filmów Argento, więc można odpuścić i go rozgrzeszyć. Mhm. Mhm. Jak już wspominamy o tej scenie początkowej, to zwróciłeś na pewno uwagę, zanim Markus wejdzie do, czy wbiegnie raczej do, do, do tego domu, to stoi razem właśnie z kumplem na ulicy i z tyłu za nimi pojawia się bar. Kojarzysz takie miejsce oszklone, w którym siedzą jacyś też ludzie i tam spożywają alkohol. Ten bar został oczywiście specjalnie wybudowany na, na, na potrzeby filmu, a mówię specjalnie wybudowany, dlatego że wzorowany był na konkretnym obrazie Edwarda Hoppera, o tym wspomina Argento. Się, wydaje mi się, że, że warto o tym wspomnieć, że, że, to, że to nie jest przypadek. Na pewno zwróciłeś na to uwagę i światło i kolorystyka tego baru i w ogóle usytuowanie ym, okien wskazuje, że jest to niejako przyniesiony rekwizyt, czy, czy synografia raczej z jednego z obrazów amerykańskiego malarza połowy lat, połowy, połowy wieku Edwarda Hoppera. No to powinniśmy też wspomnieć o muzyce do tego filmu. No Już mówiliśmy o niej przy okazji Saspiri i powiemy teraz, kiedy omawiamy głęboką czerwień, bo słyszymy tutaj ponownie zespół Goblin, tak? Mhm. Tak. No. No i brzmi no to jak się źle. podoba? Na pewno w no. tym podcaście usłyszymy tak. nie raz, nie dwa. Ten, ten temat przewodni e, głębokiej czerwieni. Jak to brzmi? No Brzmi znakomicie. No. Tak, my też już pewnie wielokrotnie to można było usłyszeć, jak się, jak się ja słucha naszych podcastów, jesteśmy wielkimi fanami The Goblins i mm. po raz kolejny, no, po Saspiri, mm, po, po paru innych filmach, oni również ilustrowali y, swoją muzyką filmy Romero, ale tutaj y, widać, że no, w panowie dają radę, ta muzyka jest świetna. Jest tu kilka motywów, które się pojawiają, jest, jest kołysanka taka dziecięca, jest też taki utwór, kiedy Markus y, przebywa w nocy w... Y, takim pałacu, można powiedzieć, w stylu secesyjnym i tam się pojawia też taki motyw muzyczny, który mi przypomina takie wczesne dzieła Pink Floyd, ale będzie to oczywiście można samemu się przekonać i usłyszeć w naszym podcaście fragmenty, ale jak mówię o tym y, domu, super jest to, jest to y, lokalizacja, prawda? Ten, te, te pomieszczenie, które odwiedza y, w nocy y, Markus, kojarzysz? Cały ten pałac taki. Aha, tak, tak, tak, tak. Uh -huh. To jest świetne. No i ta tajemnica znikającego okna, który, które, które się pojawia w tym pałacu. Nie chcemy wszystkiego zdradzać, żeby nie psuć zabawy, ale naprawdę jest tu dużo tajemnic, które są odkrywane mm, przed y, widzem. I tu rzeczywiście, y, zataczając y, koło, wracając do początku naszego epizodu, y, trzeba powiedzieć, że Argento, y, no, ten film jak nas na swoje <śmiech> warunki, jak na swoje hormony, które, które często go popychały w filmach w takie regiony no, surrealizmu czystego lub niekonsekwencji po, po prostu, to tutaj rzeczywiście ten jest budowany bardzo fajnie. Ja przypominam sobie właśnie tą scenę, kiedy, kiedy Marcus próbuje odkryć y, pokój, którego nie ma, lub zdrapuje resztki tynku ze ściany odkrywa się fresk, który był przed nim zasłonięty, a to również doprowadza go potem do szkoły imienia Leonarda da Vinci. To są naprawdę świetne rzeczy w tym filmie, ogląda się to wyśmienicie nie mam tutaj jakby taki, taki, takiego rzeczywiście kłopotu z tym filmem, że, że, że jest jakaś, jest rodzaj nudy w, w tym filmie akurat. Mhm. Oczywiście powinniśmy dodać to, co powiedziałeś kiedyś, Patryku, prawdopodobnie przy okazji Saspiri, że no jest tutaj również Dario Argento obecny w tym filmie, jak zazwyczaj w filmach gra morderce. To znaczy, Jego kiedy dłoń. widzimy detale dłoni ubranej w rękawice z jakimś narzędziem, zazwyczaj to jest tasak albo nóż, to jest to oczywiście dłoń Dario Argento. On był z tego znany, że osobiście hmm. <gry> wykonywał te rzeczy w swoich filmach. Czy myśmy wyczerpali temat? Wiesz co, ja jeszcze y, mam parę takich informacji. F film. Y, Film w oryginalny nosił tytuł Profondo Rosso i co ciekawe, jakiś czas później Dario Argento założył w Rzymie taki sklep, który nosi tą nazwę Profondo Rosso, sklep, w którym można kupić gadżety nie tylko z filmów włoskiego Giallo, ale też widziałem tam w tym sklepie potwora z Szarnej Laguny, to znaczy jakby replikę maski Podfraszczanej Laguny. Facet, który prowadzi ten sklep, jest za założycielem tego sklepu, nazywa się Luigi Cozzi i on razem właśnie z, Ar z Argenta założył ten sklep. Oni wzorowali się na brytyjskim sklepie, londyńskim, który również warto odwiedzić. Nazywa się ten sklep Forbidden Planet, czyli Zakazana Planeta. Aha. To jest taki sklep dla gadżeciarzy i właśnie w Rzymie również jest sklep, jakby odpowiednik tego sklepu, który nazywa się na cześć yy, Deep Red, czyli głębokiej czerwieni, yy, Profondo Rosso. Tak jak będzie, jesteście w Rzymie, to warto tam zaglądnąć, bo no tam się można dosłownie przewrócić o, o, o te gadżety. Jest tam tego bardzo, bardzo dużo. Zresztą tam jest również muzeum. Oprócz tego, że można kupować, to również można zwiedzić ym, takie lochy, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie są lalki z tych filmów. No kapitalna sprawa naprawdę. Yy, wiesz co, jeszcze wiem, że ten film był ogromnym sukcesem yy, Argento. Był ogromnym sukcesem w samej Italii i nie tylko. I zarobił mnóstwo kasy. Stał się z takim rzeczywiście dla argento ogromnym sukcesem. On zrealizował kilka filmów wcześniej, ale ten film no, ugruntował jego pozycję jako reżysera horrorów. Mhm. I jeszcze mam informację dotyczącą samego Argento, bo oglądałem wywiady z nim do, dołączone do mm, tego filmu i Argento wspomina, że jego ojciec, który zresztą był filmowcem, zabraniał mu oglądać y, horrory, kiedy był małym chłopcem i na przykład nie mógł oglądać filmów Hammera. On bardzo chciał oglądać filmy z serii Dracula z Christopherem Lee i ojciec cenzurował te filmy. <śmiech> nie chciał, żeby jego syn oglądał właśnie te fragmenty najbardziej drastyczne. No i Argento twierdzi, że wyszło mu to na korzyść. To znaczy, że później, żeby odreagować, sam w dorosłym, zawodowym swoim życiu zaczął realizować tego typu produkcje, które oczywiście przewyższyły swoim okrucieństwem filmy Hammera, bez wątpienia. No, zdecydowanie, zdecydowanie. Powiedz mi, Patryk, jaką wersję oglądałeś tego filmu teraz, przygotowując się do podcastu? E, angielską. Czyli, ale wersję rozszerzoną reżyserską. Tak, tak. Ja zobaczyłem te dwie wersje, zarówno reżyserską, która jest dusza o 40 minut, jak i wersję kinował. Wiesz co, mam też pewną wiadomość dotyczącą tych dwóch wersji. Stało się tak, że Argento skończył film i on wyglądał tak jak ty, tę wersję, którą ty widziałeś, czyli to dusza o 40 minut. On potem czas, czas jakiś później wyjechał na Martynikę i tam przygotowywał się do um, pisania scenariusza filmu George'a Romero, bo on z nim współpracował. Chodzi no. o film Dawn of the Dead, czyli Świat Trupów. To jest fajna praca, jaką mają mm, filmowcy Giallo, zbierają informacje o zombie. I tam właśnie będąc na tej martynice został zaproszony przez właściciela chyba hotelu, w którym mieszkał do obejrzenia filmu y, właśnie Profondo Rosso. to się nie przyznał do tego, że jest reżyserem tego filmu i obejrzeli gdzieś tam ten film na VHS-ie i on wtedy zdał sobie sprawę, oglądając ten film, że widzi wersję okrojoną o 40 minut, był wściekły, zadzwonił do dystrybutora tego filmu, tam go spowyzywał, że, że jest skończonym idiotą, że co zrobił z jego filmem. Natomiast nic tak naprawdę nie mógł na to poradzić. Film y, został pocięty, ta wersja kinowa. Dystrybutor się w ogóle nie przejął tym, co mówił Romero. Argento. Niedawno, bo dopiero w latach 90., jeśli dobrze pamiętam, w 93. roku przywrócono, zrestaurowano wersję przywrócono wersję Argento. Ale ja powiem teraz coś, co może jest niefajne, ale ja wolę tą wersję kinową, zwłaszcza kiedy ta wersja prezentowana przez Arrow Video, ta, ta wersja Blu-raya, jest, jest dziwnie troszeczkę zrobiona, bo sam Argento mówi, że no nie można było już, w trafić do negatywu, który byłby w wersji oryginalnej językowej. W związku z tym oglądając dzisiaj wersję m, tą reżyserską, dłuższą, mamy troszeczkę pokawałkowane sprawy, jeśli chodzi o językową część, czyli mamy wersję włoską i angielską. To się przeplata, prawda? Mhm. Dobrze mówię, czy nie? Tak, czy coś, tak, co, czy coś mylę? Moim zdaniem proste wersja reżyserska nie wnosi niczego. Mhm. I dlatego jest po prostu zbędna. Czy, mm -hmm. y, nie mamy dodatkowych scen jakby specjalnie, po prostu mamy rozwinięcie wersji pierwotnej, czyli kinowej, o dialogi, których y, w niej nie, nie, nie słyszymy, a czy one wnoszą cokolwiek nowego, no ja uważam, że niekoniecznie, no. Mm -hmm, mm -hmm. No, jak mówię, no, ja może dlatego, że mam taką, miałam taką czkawkę oglądając tą wersję, właśnie w, w to się przeplatały te wens, wersje językowe w jednym filmie. Zaraz zresztą przejdziemy do omówienia, wydania m, tego filmu, który posiadamy, więc to jakby wyjdzie może bardziej sensownie to, co mówię, ale chyba można się domyśleć o co chodzi. No i to tyle, jeśli chodzi o, o, o informacje, które, które mam o filmie. No ja tylko jeszcze mogę powiedzieć, że... No jest, jest to film cudowny, wspaniały. Ja nie chciałbym dużo za dużo opowiadać o tym filmie. Pojawiły się oczywiście na Facebooku zdjęcia z tego filmu, plakaty i będzie można, jeśli ci, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, bo film chyba nie był nigdy wydany w Polsce, czy przypominasz jakieś wydanie w Polsce tego filmu? Nie, nie, nie, nie, nie, nie sobie. Może kiedyś na VHS, ale ja tego nie pamiętam. Ja, ja w każdym razie nigdy tam nikt, nikt nie trafiłem, ani w telewizji, ani, ani na żadnym nośniku DVD na ten film w Polsce, więc są jeszcze pewnie widzowie, którzy tego filmu nie widzieli. No i w, nie, nie psując zabawy, bo akurat ten film wymaga tego, żeby, żeby nie zdradzać za dużo, nie będziemy już opisywać jakichś takich szczególnych scen, które są kapitalne, warto ten film przeżyć yy, samemu. Przejdziemy, Patryku, do wydania Blu-ray, czy, czy jeszcze coś, coś powiedzieć? Nie, już nic więcej nie chcę dodawać. No to co, może Ty zaczniesz tym razem, dlatego że zostałeś bez wątpienia rozdziewiczony. <głos> A mam tu na myśli, że jest to Twój pierwszy zakup ja wiem, z wydawnictwa tak. Arrow. Tak. Z Arrow Video. Mhm. I słucham Ciebie. No jest, jest bardzo, bardzo przyzwoicie, rzeczywiście ta jakość blu-ray została tutaj zachowana i oglądamy obraz bardzo dobrej jakości. Natomiast gorzej z dźwiękiem tutaj bo możemy z, zobaczyć film y, z jakością dźwięku 5.1, natomiast y, musi, musielibyśmy wówczas wybrać y, ścieżkę włoską, a jako, że nie mamy w dyspozycji, do dyspozycji y, napisów tłumaczenia polskiego, dlatego ja nie ukrywam, że oglądałem wersję angielską i, i żeby nie zbłądzić ewentualnie y, się podeprzeć, no to, no, to, no to skorzystałem również z napisów angielskich, ale decydując się na to, automatycznie wyrażałem zgodę na obniżenie jakości dźwięku na stereo. Chyba na 2.0? Chyba na 2.0, Jacek, nie? No. Więc jest tutaj słabiutko. Natomiast w tym wydaniu, nie wiem, czy o tym już powiedzieliśmy, mamy dwie wersje i Kinową i, i reżyserską Także można wybierać i przebierać No i oczywiście dodatki Których przyznam się Ja jeszcze nie zobaczyłem Ale zapewne widział jej już Jacek tak? Jest wywiad z Dario Argento Jest geneza muzyki Czyli jest Nasz ulubiony zespół The Goblins No Jest co jeszcze Jest wizyta w sklepie Profondo Rosso Dużo, dużo fajnych rzeczy do jest co oglądać, naprawdę jest tutaj co oglądać, jeśli chodzi o dodatki. Ja bardzo lubię jeszcze, nie wiem, czy, czy, czy bo ty nie jesteś chyba jakimś wielkim fanem mm, tych wszystkich plakatów, które tam zawsze dają do środka, bo jest tu plakat, nawet dwa plakaty, jeśli, jeśli w sobie obrócisz z jednej i z drugiej strony, ale ja bardzo lubię ym, tą konsekwencję arrow wideo wydawania tych filmów edytorsko. One są zawsze wydane podobnie. Jak masz się na półce parę tych filmów, to one wyglądają tak samo. Jest to papierowe opakowanie z taką mm, szybką, jaką jak to opisać? Z taką pleksją, która, która odsłania nam, co, jaka jest okładka plastikowa płyty. Do tego jest zazwyczaj książeczka i do tego zazwyczaj jest plakat. Znaczy zawsze jest. Te wszystkie filmy, które mama, mam jeszcze. Kota o dziewięciu ogonach Dario Argento, mam Beyond, Lucio, Lucio Fulci, no mam kilka jeszcze tam filmów Mario Bawa i Giorgio Romero. I wszystkie te filmy są z książeczkami, z plakatami, właśnie wydane w papierowym Etui. No jeśli chodzi o tą stronę edytorską, to ja jestem zawsze zachwycony tymi y, wydaniami Arrow Video. Wygląda to po prostu fantastycznie. W Polsce chyba tak filmów się nie wydaje. Na pewno nie y, filmów Giallo, których się w ogóle chyba nie wydaje w Polsce. Na, na Blu-rayu na pewno nie. I, i to, jest, to jest ogromny plus. Powiedz mi, bo ja nie pamiętam, to stosunkowo nie jest bardzo drogie wydanie, jeśli mówimy, o to chyba kosztuje jakieś 70 zł w na polskie, złote, co nam daje za tak wypaśne wydanie, dwa, dwa rzeczywiście dwa krążki Blu-ray, chyba to nie jest jeszcze tak źle. Skoro, skoro, nie wiem, Genesa zaplęty Map kosztuje 90 zł na Blu-rayu, to to chyba nie jest źle. No to jest bardzo atrakcyjna cena. No. To tyle. No to tyle. Ja też uważam, że tyle. Z zakończmy, więc... Ja jeszcze na koniec powiem, że będzie konkurs ogłoszony dla naszych słuchaczy. To już w przyszłym epizodzie. Będzie do wygrania film, który bardzo lubimy. Ale nie zdradzimy jeszcze, jaki będzie tytuł tego filmu, ani na czym będzie dokładnie polegał konkurs, ale to już za... Dobre. Tydzień w na następnym epizodzie. Dobrze. A teraz żegnamy się i do usłyszenia, Patryku. To do usłyszenia. dziękuję.